Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego LEMON. Zielony konwój LPG przejechał przez Polskę. Od 22 do 24 września odwiedził Warszawę, Lublin, Kraków i Wrocław, a później udał się do Madrytu na 23. Światowe Forum LPG. Chodzi o to, aby pokazać, że ekologiczne instalacje LPG można zamontować niemal w każdym samochodzie. W ramach tego przejazdu zielonego konwoju e, będziemy pokazywać możliwości, jakie niesie ze sobą zasilanie samochodów gazem. Gazem propan butan, ponieważ wszystkie pojazdy, które udział w konwoju są właśnie zasilane tym gazem. Są to samochody, które na co dzień używają LPG, e, oczywiście z korzyścią dla kieszeni ich właścicieli i z korzyścią też dla środowiska. W wydarzeniu uczestniczyli goście m.in. z Czech, Łotwy, Australii, Belgii, Włoch czy Rosji. W konwoju biorę udział już drugi raz i widzę jak staje się on coraz pełniejszy i coraz bardziej interesujący. Tym razem najbardziej pociąga mnie możliwość obserwowania nowych samochodów, nowych systemów zasilania, nowych silników w warunkach ich miejskiej eksploatacji, jak i na trasie. W eksploatacji. Jest to interesujące z punktu widzenia mojego rozwoju jako naukowca, a także jako wykładowcy. Dodatkowo ciekawym jest obserwowanie stacji benzynowych, serwisów i całej tej infrastruktury w Europie. To też jest interesująca część i mam nadzieję, że będziemy z tego korzystać w naszej dalszej pracy. Instalacje LPG stosowane są od wielu lat. Kochają je przede wszystkim ci, którzy dużo jeżdżą. Można zaoszczędzić dużo pieniędzy z uwagi na różnice w cenie LPG i w cenie benzyny. Zielony konwój LPG to nie tylko przejazd samochodów przez wybrane miejscowości, ale przede wszystkim konferencje związane z korzyściami LPG dla biznesu oraz środowiska. Jak każde paliwa, paliwa gazowe również wpływają na środowisko, ale w mniejszym stopniu niż benzyny. Więc jest to dobry środowiskowo wybór do momentu, kiedy... Przestawimy się na przestrzeni kilkudziesięciu lat na samochody elektryczne, bo to jest nasza przyszłość również wobec wyczerpywania się złóż ropy i gazu. Ale powinniśmy pamiętać, że w tej chwili potrzebujemy jeździć, prawda? więc to, że paliwa gazowe stanowią dobrą, czystszą alternatywą dla benzyny powinno skłonić kierowców do zmiany instalacji na gazową. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów instalacji LPG, a producenci ciągle pracują nad ich ulepszaniem. Producenci części mechanicznych próbują redukować rozmiary instalacji gazowych oczywiście mamy problem ze zbiornikiem ponieważ musi on pomieścić dużą ilość gazu i to jest najtrudniejsze do rozwiązania jest wiele miejsc w których można umieścić zbiornik mamy teraz nowy typ zbiornika który może być zamontowany pionowo tak aby nie wykorzystywać miejsca koła zapasowego to jest oczywiście zaletą tank jest Najczęściej toroidalny zbiornik instalowany jest w miejscu koła zapasowego. Wyróżniamy zbiorniki toroidalne albo cylindryczne. W większych samochodach zbiornik może być umiejscowiony na zewnątrz auta, z tyłu. Można zatem wybierać. Instalacje LPG, wbrew temu, co sądzi wielu, można zamontować niemal w każdym pojeździe napędzanym dowolnym rodzajem paliwa. Są to paliwa komplementarne, a przełączenie jest albo automatyczne, jeśli mamy tak to skonfigurowaną instalację, albo prosty przełącznik. ręczny, każdy to potrafi. Także jeździmy używając dwóch nośników energii, dwóch nośników paliw. W Australii i na całym świecie mamy wszystkie rodzaje silników diesla, które mogą korzystać z LPG, włączając silniki stacjonarne w dużych ciężarówkach, małych ciężarówkach, a nawet w sedanach. Silniki diesla z LPG są bardziej wydajne. Emisje gazów cieplarnianych można zredukować o 50%. Podczas zielonego konwoju LPG poruszano wiele kwestii związanych z ochroną środowiska, wydajnością i efektywnością instalacji gazowych, ale także z aspektem biznesowym. Skoro istnieją firmy zaangażowane w ten sektor, to znaczy, że można na tym zarobić. Oczywiście możliwe jest rozwinięcie dochodowego biznesu w zakresie LPG. Firma, w której pracuję, zajmuje się instalacją systemów LPG i ich dystrybucją, a także obsługą ambulansów. czasem prowozuje takie... Obecnie mamy 14 samochodów, w których zamontowaliśmy system alternatywnego paliwa LPG. LPG Oczywiście na pierwszym miejscu była oszczędność ekonomiczna i kwestia ekologii. Polecam wszystkim, którzy jeszcze nie mają instalacji gazowej, aby ją założyli, dlatego że ta inwestycja szybko się zwróci. Zielony konwój LPG można śledzić na stronie internetowej.